Nie mów nikomu. To tajemnica. Dźwięk. Drugi styczeń 2011. Mm, dzisiaj na koniec y, nagrania dorzucę tą nutkę, o której mówiłam. Osobiście ona nastraja mnie tak... Melancholino, optymistycznie tak bym to ujęła. Autor wyraził zgodę, więc będziecie mogli się z tym zapoznać. Ciekawa jestem, co, co o tym powiecie. Jak minął dzisiejszy dzień? Generalnie jakoś taka trochę przyłonna jestem i trochę głowa boli, No bardzo mi boli, szczerze powiedziawszy. Tak w skroniach mi pulsuje ale do przeżycia. Jutro, jak już wspominałam, wczoraj mam zamiar się udać do lekarza i mam nadzieję, że uda mi się zarejestrować. I, i Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Mam nadzieję, że dostanę zwolnienie lekarskie, bo zrobiłam sobie taką próbę, w siedzenia lub stania dłuższego i to no 40 minut maksymalnie, nie? Później to już jest nie do wytrzymania i, i nie, po prostu nie jestem w stanie iść do pracy. Poza tym chciałabym zrobić jakieś leki, które faktycznie pomogą, a nie brać coś, co tam kiedyś tam komuś tam pomogło. Co jeszcze? też, ym, tak jakoś ostatnio jestem w takim nastroju, że, że najchętniej to właśnie bym spała całe dnie, albo... No już o tym mówiłam, ale to jest takie dziwne uczucie takie, że coś sobie zapanuje i mam entuzjazm, zacznę to robić i po chwili takie... Tak totalnie to ze mnie cała energia schodzi, czuję się taka, taka do niczego. No, ale może to minie, może to kwestia pogody. Hmm, za okno w ogóle hmm, dziwne rzeczy się dzieją, bo rano jest zawsze o, ciągle... No, trzy ostatnie dni tak że jest odwilż, jest na plusie. Później zaczyna się robić na minus i to zamarza. Następnego dnia znowu jest odwilż i wtedy jest taka ciapa lub woda i po slud. lód. Więc jest to nieciekawe. Hmm, dzisiaj ode mnie pojechała moja mama i dzwoniła do mnie, bo przyjeżdżała przez to nieszczęsne miejsce wypadkowe i tam w tym miejscu, gdzie był ten wypadek, co zginęło to dziecko Mówi, że, mówiła, że e, palą się znicze i siedzi taki duży, pruszowy miś e, którego ten dzieciak dostał na święta i był w samochodzie podczas wypadku Takiegoś w ogóle mnie to dziwnie nastroiło poza tym mam jeszcze jedną taką pracę tą taką dorywczą raz w tygodniu to jest w i wydaje mi się, że w nie byłam wypadałoby pójść bo to jest takie naprawdę, no prywatnie że taką dodatkowo i, i zobaczę, jak mi, o której godzinie ten lekarz mi przyjmie, to może podjadę jakoś autobusem chociaż na tą godzinę um, poza tym um, szukam jakiejś muzyki do słuchania bo doszłam do wniosku, że na komputerze i jednym i drugim to mam głównie to, co wrzucałam, jak w, w radiu jeszcze grałam i niekoniecznie to jest to, co ja sobie chętnie włączyła i posłuchała. Dlatego tak, jestem w takim etapie właśnie Zastanawiam się, co by tu sobie jeszcze yy, właśnie znaleźć. I zastanawiam się, jak filmiki z YouTube'a ściągnąć, znaczy rozciągnąć, wiem jak, ale jak przerobić na mp trójki skutecznie. Tak, nie powinnam tego mówić, no ale tak robię. Albo nie wiem. Zresztą mam taki internet, że nie zawsze mi te piosenki przeskakują jak sobie zrobię. Otwórz wszystkie i to bez sensu. Mm, cóż jeszcze. Staram się sobie jakoś w głowie poukładać to co chcę w tym roku zrobić jakiś taki plan, jakoś wszystko ogarnąć, ale no mówię, jakoś nie mogę się zebrać nawet do tego, żeby głupi kalendarz uzupełnić. Hmm. Chyba potrzebuję po prostu, nie wiem, jakiego... przytulenia i, i, i... kogoś, na kim mogłabym się wesprzeć chociaż przez chwilę. Hmm. No. Poza tym czasami nachodzi mi też takie czucie nieadekwatności, że nie pasuje do tego miejsca, do tego czasu do danej chwili takie mm, takie dziwne zresztą każdy pewnie to miała mm, właściwie to ten odcinek jest tak naprawdę o, o wszystkim i o niczym, bo jakoś nie mam myśli przewodniej nie mam czegoś, co konkretnie tam chciałabym wam przekazać, o czym chciałabym bardzo powiedzieć um, no więc może jutro mi się uda coś lepszego nagrać. <grym> Zapłaciłam rachunek za internet, więc nie odetną mi. Um, właśnie, po internetu to będę musiała w styczniu się udać do punktu y, do mojego dostawcy i przedłużyć umowę lub nie. Myślę, że przedłużę, bo tu w sumie nie ma zbyt dużego wyboru. Ale zobacz, jakie mają promocje. Fajnie bo gdybym w tej cenie miała szybsze łącze. Na siłę chcą mi wcisnąć bez przewodówkę. Ale mi nie potrzebę, bo tak mam router, więc. Znaczy dodatkowo niby, nie jednego. Po co mi to w ogóle? Um, no. W ogóle w tle, leci sobie składanka... gossip. Zespół taki. Śpiewa. Wokalistką jest taka pani, taka przy kości, która jest w ogóle lesbijką i jest specyficzna bardzo. Hmm. No, także generalnie ostatnie dni to polega na tym, że się snuję po domu, albo śpię, albo czytam, albo słucham muzyki, albo przeglądam coś w internecie. przeglądam znaczy, komiks.pl i Doszłam do 250 strony. Cóż, jakieś to zajęcie bardzo kreatywne, prawda? No. I mam też dwa zaległe maile, na no, które powinnam odpisać. Bo zależy mi w sumie na tych znajomościach i to osoby się pierwsze odezwały. Więc tak się zbiorę w sobie i odpiszę. Założyłam sobie, że do środy na te maile na pewno odpiszę, więc zobaczymy, czy to tak naprawdę się uda. Hmm. no i w sumie tak myślę, że na dzisiaj to będzie na tyle bo jak mam dalej tak marudzić i i, i tylko wam tutaj wasz czas marnować się też nie ma większego sensu, tak sobie myślę um, no więc teraz chciałabym żebyście się zamienili słuch i, i, i po prostu pozwolić sobie na to aby na chwilkę odpłynąć Um, Wzywam wszystkich serdecznie, zwłaszcza moje drogie żuczki i do usłyszenia. Muzyka